Radia środa 1 kwietnia Marcin Łukawski Dzień dobry. Minęła szósta serwis Anna Zaleśna Sewera i Tomasz ławnicki. W ciągu dnia wiatr powoli będzie słabnąć, ale już teraz są duże straty po przejściu huraganu Niklas. Marsz dragonów dobiega końca, a konwój wojsku USA opuszcza Pragę za parę godzin dotrze do Niemiec. Coraz ostrzejsze protesty w amerykańskim stanie Indiana powodem ustawa o wolności religijnej. Setki interwencji strażaków, powalone drzewa, uszkodzone budynki i linie energetyczne. Tak można podsumować ostatnie godziny. Potężna wichura zerwała dachy z kilkudziesięciu domów. To są głównie budynki w województwie wielkopolskim, opolskim oraz lubuskim. W tych trzech województwach najwięcej tego typu zdarzeń i zniszczeń. Informował rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Synoptycy zapowiadają, że z każdą godziną wiatr będzie słabł. Huragan Niklas dotarł do nas z nad Niemiec. Tam straty są znacznie poważniejsze. Zginęły co najmniej cztery osoby, wiele jest rannych. W landzie nadrenia Palatynat, na zachodzie kraju, zginęło dwóch pracowników drogowych, na których samochód przewróciło się drzewo. Upadające drzewo było też powodem śmiertelnego wypadku w Bawarii. Z kolei, niedaleko Magdeburga, zginął mężczyzna przygnieciony murem. W całych Niemczech wiatr uszkadzał budynki. W Monachium powypadały szyby z dachu głównego dworca kolejowego. Synoptycy podają, że wiatr osiągał w porywach prędkość nawet 160 km na godzinę. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. A prognoza na najbliższe dni jest taka, że w górach będą białe święta. Już teraz w Tatrach jest sporo śniegu, a w kolejnych dniach spadnie jeszcze więcej. Także ten tydzień można powiedzieć, że w aurze zimowej i tego śniegu kilkanaście centymetrów zakopanym Zakopanem przybędzie. Zapowiadał szef Zakopiańskiego IMGW Michał Furmanek. W pozostałych regionach wielka noc ma być deszczowa. Z półroczem rządu Ewy Kopacz, jak ze szklanką wody. Dla pani premier jest to połowy pełna, dla opozycji do połowy pusta. Szefowa rządu chwali się, że zrealizowała połowę danych w ekspoze obietnic. Opozycja wytyka jej drugą połowę tych niespełnionych o pół roku w 10 minut. Tyle czasu zajęło premier Ewie Kopacz. Podsumowanie sześciomiesięcznych dokonań jej rządu. Tłem do wystąpienia byli ministrowie i przedstawiciele różnych grup społecznych. Seniorzy, studenci, żołnierze, polskie rodziny, przedstawiciele szkół. Łączy tych ludzi jedno. Dotrzymałam danej im obietnicy. Zrealizowane obietnice to, zdaniem premier, między innymi zwiększenie wydatków na wojsko, na rodziny i seniorów, waloryzacja emerytur i rent, wiarygodność Polski u partnerów z NATO i Unii Europejskiej. Opozycja sukcesów rządu nie widzi. prezespisu PiSu Jarosław Kaczyński mówi, że Ewa Kopacz nie ma się z czego cieszyć. Siedem chudych lat no to jest emerytura, to jest podniesienie VAT-u, prawie trzy miliony ludzi w sferze biedy. Pięćdziesiąt procent młodych Polaków nie stać na własne mieszkanie. Pięćdziesiąt procent polskich rodzin nie wysyła dzieci na zajęcia dodatkowe. Szef SLD Leszek Miller dodaje, że Ewa Kopacz kontynuuje zaniechania Donalda Tuska. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Amerykańskie wojska opuszczają Pragę, wyjeżdżają o świcie, by za kilka godzin dotrzeć do Niemiec. Wczoraj czasie oficjalnie ich pożegnali. W ten sposób kończy się ponad tygodniowy Marsz Dragonów. Ponad 500 żołnierzy i blisko 120 wozów bojowych powraca z manewrów w Polsce i krajów nadbałtyckich. Cały dzień tłumy sympatyków NATO i Stanów Zjednoczonych oraz wielu ciekawskich odwiedzało koszary, w których stacjonuje konwój. Żołnierzy częstowali słodyczami, piwem i śliwowicą. Wspólnie bawili się podczas koncertu muzyki country. Przyjechał też premier Bohuslaw Sobotka i rozmawiał z Amerykanami. W całej je konwój, e, na całej trasie konwój jest przyjmowany przez ludzi pozytywnie. Konwój podzielony na kilka kolumn, z około południa, powinien przekroczyć granice z Niemcami. Spragi z dla Polskiego Radia. Dwóch nastolatków spod Barcelony wybierało się na wojnę do Syrii. Do udziału w walkach po stronie państwa islamskiego najpewniej namawiała ich matka. Chłopcy wczoraj mieli odlecieć do Turcji, a stamtąd przedostać się w rajon walk. Podróż udaremniła hiszpańska policja. Aresztowano całą czteroosobową rodzinę, małżeństwo i ich dwóch szesnastoletnich synów. Nieletni bliźniacy liczyli, że w ciągu wielkiego tygodnia, podczas którego panuje duży ruch na lotniskach, nie zwrócą na siebie uwagi. Policja podejrzewa, że za ich radykalizację odpowiada matka. To ona miała namówić na wyjazd do Syrii ich starszego brata, który zginął przed rokiem na froncie. Jest to czwarta w tym roku akcja hiszpańskiej policji przeciwko dżihadystom. Zdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na frontach w Syrii i Iraku walczy stu obywateli Hiszpanii. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W amerykańskim stanie Indiana nasilają się protesty przeciwko nowej ustawie o przywróceniu wolności religijnej. Przeciwnicy nowego prawa twierdzą, że może ono zostać wykorzystane do dyskryminacji homoseksualistów. Gubernator Indiany tę ustawę podpisał w ubiegłym tygodniu. Zgodnie z nią wolność religijna może być ograniczona tylko wtedy, gdy przemawia za tym ważny interes społeczny i że musi się to odbyć w sposób jak najmniej dotkliwy dla wierzących. Według krytyków przepisy te mogą zostać wykorzystane do odmawiania świadczenia usług parom homoseksualnym. Powołując się na ustawę kwiaciarnia mogłaby na przykład odmówić sprzedaży kwiatów na ślub pary gejowskiej, a cukiernia upieczenia tortu. Od kilku dni w centrum stolicy Indiany Indianapolis odbywają się wielotysięczne protesty przeciwko ustawie. Szefowie wielu firm wezwali władze stanowe, by unieważniły nowe przepisy. Gubernator Mike Pence i jego zastępcy zapewniają, że celem ustawy nie jest dyskryminacja gejów i lesbijek. Pence i kontrolujący stanowy parlament republikanie obiecują, że doprecyzują nowe przepisy. Pisy w taki sposób, by nie budziły wątpliwości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. ale to bardzo byśmy chcieli, żeby dzisiejsza prognoza pogody była żartem, ale nie jest. W dzień wszędzie pochmurno. Będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami możliwe burze, a także krupa śnieżna. W górach spadnie do 10 cm śniegu. Wiatr silny, miejscami bardzo silny, w porywach do 80 km na godzinę, w górach i nad morzem do 90, ale po południu stopniowo prędkość wiatru będzie się zmniejszać. Temperatura od 4 stopni w Suwałkach i Lublinie, 5 w Warszawie, Białymstoku, Toruniu i Rzeszowie, 6 w Trójmieście, Po i Krakowie do siedmiu, w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka, program trzeci, zapraszamy do reklamy.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 Putnej. Kruche, pękające naczynka, rumień, pieczenie i zaczerwienienie. To cera naczynkowa. Jako dermatolog polecam pacjentom nowość. Krem Farmaceris z witaminą K. Krem Farmaceris z witaminą K to wyjątkowy preparat przebadany klinicznie, który uszczelnia naczynka i zmniejsza zaczerwienienia. Farmaceris, alfabet zdrowej skóry. Tylko teraz wszystkie dermokosmetyki Farmaceris z prezentem, szamponem wzmacniającym włosy. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. No, musieli sobie pokrzyczeć od samego rana czasem. Człowiek musi, to już wiemy, ustaliliśmy. Inaczej się udusi. 11,5 minuty po szóstej, Pani Jacku, pani Ago, pani Kubo, pani Grażyno, pani Mirko, bardzo serdecznie dziękujemy za pierwsze życzenia urodzinowe, które już dostajemy po szóstej 2, 2, 7 trójek. Można zatelefonować do Piotra Łodeja, można do naszego komputera się odezwać. Ranek Małpa Polski Radio.pl także 71335 Za wszystkie życzenia, już teraz serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dziewiątej audycji poranna. Będziemy mieli nie spodzianek dziś o poranku, ale wszystko w swoim czasie opowiemy. Teraz zaśpiewają, a później pan Krystian opowie co na pierwszych stronach. Droga bez łys, medytacja, rodzina, praca. Potokładane wszystko jest, i nic się nigdy nie przewraca. DROGA BEZ ŁEZ Takiego życia zawsze chciałem Lecz ja był kraczys. I głowę mi wypełnia całą Dobrze wiem czego chcę, życie znam nami, tak gaz, a to ciebie jadę w mrok. Pomóż o tobie wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę życie z nami, jednak gaz. A do ciebie jadę w mrok. No co ja W do twych ramion A diabeł kraczesz Moją jasną stronę Dbając Gdzie teraz jest? Medytacja, rodzina praca. Teść, koszki i wiem, czego chcę, życie z nami, tak wciskam gaz To Ciebie jadę w mrok Bo o Tobie wciąż powraca Dobrze wiem, czego chcę, życie z nami, jednak gaz. gaz To Ciebie jadę w mrok Na co jadę w mrok? Nocą, jadę w mrok. Nocą, jadę w mrok. A więc, 2,2 i 7 trójek? Czy w tym roku będzie wiadomości sportowe Pani Helen też zapowiadać? Jakby to tak zgrabnie powiedzieć, nie potwierdzamy, ale też nie zaprzeczamy. Właśnie w tej chwili Christian Hankę wyłączył całe radio, M mam wrażenie. Nie wiem. Co, że ha, czy czy, czy nie słyszał? Działa, działa. działa. No widzisz, włączył, wyłączył. guzik. <głos> no, Trzeba było studiować na Hugo i byłoby wszystko jasne. Mikrofon 9,3 czwarte teraz zadziałał. Ale siedzę 3 km od ciebie, chociaż tego nie słychać. Oczywiście, nie widać. Yy, no to co tam na pierwszych stronach? Na pierwszych stronach, no, zobaczmy. Rzeczpospolita pisze pieniądze dla polskich mebli. Nasze firmy łączą się, by zaoferować doskonalsze i droższe produkty. Liczą na duże środki z Unii. Nie, tekst, no a obok zdjęcie wykopacz, to już z wczorajszego nie, przemówienia półrocznego, tak to ujmijmy w Przemu gazecie. Przemówienia? Króciutko było co? Przemówionka. Przemówionka, o. o. Tak, tak. Yy, mini przemówionka. Yy, jeśli chodzi o gazetę wyborczą, tutaj biskupi napominają parlamentarzystów komunia albo in vitro. Nie akceptujcie projektu ustawy o in vitro, bo tu cytat, może to oznaczać wykluczenie się ze wspólnoty Kościoła. Pisze prezydium Episkopatów w specjalnym komunikacie. Yy, I o tym komunikacie na pierwszej stronie wyborczej. Grupy zgonowe ścigają spadkobierców, czytamy w dzienniku. Firmy pożyczają pieniądze seniorom, a później windykują ich rodziny. Ścigają nawet kilka razy więcej niż powinny, pisze dziennik Gazeta Prawna o tym procederze na swojej stronie pierwszej. Teraz tak. Nasz dziennik Gazeta Polska i Trybuna gra o przetrwanie w naszym dzienniku. Niepełnosprawni na rynku pracy. PFRON rujnuje firmy niepełnosprawnych przedsiębiorców, alarmuje nasz dziennik. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, co wczoraj było numerem jeden, system manipulacji wyborczej. Nikt składa doniesienie na Krajowe Biuro Wyborcze, a w Trybunie pytanie o wartości lewicy dużymi literami na stronie pierwszej i tutaj Jerzy Wiatr skąd idąc znany były minister jakie wartości lewicy to trybuna, a jeszcze dwa te tabloidy Super Express i Fakt w Super Ekspresie ciąg dalszy obyczajowej historii pewnej aktorki znanego serialu, która ma problemy z alkoholem to odpuśćmy a w fakcie, i to rzecz, myślę, ciekawa. Duda namówił mamy, że była mała prawo. Otóż mama Andrzeja Dudy, kandydata na prezydenta, miała powiedzieć podczas wykładu na AGH: Proszę mi się tutaj podpisać na listy, tak jak pośle rzędami. Tego na zajęciach robić nie wolno. Janina Milewska, Duda na krakowskiej AGH, prosiła studentów o podpisanie list poparcia syna. Fakt ją na tym przyłapał, i dziś artykuł na ten temat zamieścił na stronie pierwszej. No i jeszcze o tym, że państwo rzuca się na pomoc. pes rządowe instytucje prześcigają się w pomysłach na ratowanie zagrożonych zagranicznych kontraktów producenta taboru, donosi puls biznesu. Dzisiaj tak tylko przypomnę życzliwie, że powinieneś być bardzo, to bardzo, bardzo ostrożny w przeglądaniu prasy. Czy coś było jakimś no może przekłamaniem prima aprilisem? Czy się dałeś wpuścić, a jeszcze tego nie wiesz. I myślę, że to nie, to nie, to nie, to nie, to nie nie nie nie nie. nie, nie, nie, nie, nie, a teraz to już w ogóle mnie pewnie wpuściłeś, bo za chwilę będę się strasznie denerwował. No ale cóż, no zobaczymy. Zasada ograniczonego zaufania. Było, było mini przemówionko? Było. No to prawda, no. Dwa, dwa. Ja dzisiaj z okazji urodzin trójki chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego dla wszystkich redaktorów, a jako prezent to ja chciałbym, aby ustawodawca podniósł wiek emerytalny, aby ten skład jak najdłużej utrzymał się w pracy. Wiem, że trochę przewrotny, ale najserdeczniejszy. Nie, nie, bardzo panu dziękujemy. My będziemy nawet na emeryturze z przyjemnością tu przychodzić i mówić do państwa o szóstej. Zbieraj się, bo za pół godziny masz kolejny występ, a czasu mało. Prawie, prawie 25 minut po szóstej. Dzień dobry. Chciałem się podzielić ze słuchaczami i z redakcją pewną informacją, ponieważ widzę, że zimy już nie będzie. Jadę z Warszawy do Rzeszowa w miejscowości Krynki. Widziałem dwa lecące bociane. I nie jest to żart. No oczywiście, że nie. Zimy już nie będzie. Pan tak stanowczo to powiedział, a pewności nie ma. Jak słyszeliśmy w serwisie, to mogą być naprawdę białe święta. Przynajmniej w górach, ale nigdy nic nie wiadomo. Zapraszamy do trójki. I o czym to my sobie dziś o poranku porozmawiamy? Porozmawiamy sobie o parkingach osiedlowych, bo problem jest. Problemem tak naprawdę jest kwestia miejsc postojowych dla gości, bo to co ja obserwuję, no to jest dramat tak naprawdę, bo no brak jest po prostu tych miejsc. To rzeczywiście problem, o tym sobie porozmawiamy kwadrans po siódmej mniej więcej, proszę posłuchać. A poza tym po siódmej trzydzieści pięć Unia pod lupą, czyli problemy Unii Europejskiej. Dziś sobie porozmawiamy o książkach i podatku VAT, proszę posłuchać, ta Półmecka się pojawi. Po siódmej trzydzieści pięć, tuż po spotkaniu z Lechem Janerką, o dziś będzie bardzo znane nagranie, spodoba się Państwu na pewno. A poza tym, a poza tym z okazji naszych urodzin, pięćdziesiątych trzecich, będziemy mieli od dziś dla Państwa pe pewną małą niespodziankę, to jest zabieg czysto techniczny, drobny, ale przydatny. Ja nigdy nie sądziłam, że dożyję takich czasów, to po prostu mi się w głowie nie mieści, że są takie możliwości techniczne. Okazało się, że są i wprowadzamy je właśnie dziś. Troszkę będziemy testowali, troszkę będziemy państwu wyjaśniali, to jest y, odrobinę skomplikowane, ale wszystko będzie jasne. Już niedługo, po 6.35 opowiemy dokładnie o co chodzi. Proszę przygotować swoje radioodbiorniki, bo to będzie takie interaktywne nawet. Bym powiedział, zdradzić szczegółów nie, mo nie możemy, ale wszystko będzie jasne. Zapraszamy do trójki. Audycja poranna zbliża się 6.30. Skrót wiadomości Anna Zaleśna Sawera. A dobra wiadomość od synoptyków na początek. Wiatr, który siał spustoszenie wieczorem i w nocy, ma wsłabnąć w ciągu dnia. Silne podmuchy uszkadzały dachy, łamały drzewa i gałęzie. W brzegu na Opolszczyźnie wiatr zerwał część dachu z zamku piastów śląskich. Strażacy musieli zabezpieczać cenne eksponaty, mówi Dariusz Kulawinek z miejscowej Straży Pożarnej. Sama wysokość zamku, jak i niestzyjący warunki atmosferyczne nie pozwoliły strażakom zabezpieczyć tego dachu z zewnątrz. W związku z tym podjęto działania zabezpieczenia tego dachu od wewnątrz, czyliając na górze na strychu tego zamku prandekę jak i również zabezpieczający sam strop i poszczególne cenne okazy w całej Polsce uszkodzonych zostało kilkadziesiąt dachów. Blisko 350 tysięcy uczniów szóstych klas szkół podstawowych w całej Polsce zasiądzie o dziewiątej do sprawdzianu. Są oni pierwszym rocznikiem, który od klasy pierwszej uczy się zgodnie z nową podstawą programową i będzie pisać sprawdzian w nowej formule. Składa się on z dwóch części. Pierwsza sprawdza wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki. Po przerwie rozpocznie się druga część sprawdzianu, test z języka obcego. Do tej pory sprawdzian dla szóstoklasistów nie był dzielony na części. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum rejonowego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik sprzeciwia się jednak mówieniu, że ten egzamin nie jest ważny. Jak ja słyszę, że sprawdzian jest nieważny, to mnie trochę zalewa krew, bo ja się z tym nie godzę. Sprawdzian jest ważny, bo to jest kwestia percepcji i odbioru tego wydarzenia przez dzieciaki. Dla dzieciaki to jest mega ważne wydarzenie. Nieważny jest wynik, to mi nie przeszkadza. Wynik nie sobie będzie nieważny. Wynik ma być tylko jakąś informacją zwrotną. Dla mnie to jest wtórna rzecz, nie o to w sprawdzianie do końca chodzi. Wyniki w maju. Państwa członkowskie Unii Europejskiej dały zielone światło dla dalszej pomocy finansowej dla Ukrainy. Oficjalnie przyjęto decyzję w tej sprawie. Chodzi o miliard osiemset milionów euro. Środki dostępne będą przez dwa i pół roku i mogą być wypłacone w trzech ratach, ale wszystko zależy od reform. Komisja Europejska oraz rząd w Kijowie wkrótce mają podpisać porozumienie dotyczące warunków pomocy. O wypłacie pieniędzy na bieżąco będzie decydować Bruksela. Miliard 800 milionów euro to największe wsparcie udzielone dotąd państwu spoza Unii Europejskiej. Wcześniej wspólnota udostępniła Ukrainie już ponad półtora miliarda euro, ale ze względu na pogarszającą się sytuację gospodarczą Kijów poprosił o Fundusze. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. A kolejne informacje w Trójce o siódmej. Pogoda dziś nie żartujemy, bo pogoda nie żartuje, pochmurno będzie, będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg też, wiatr zachodni i północno-zachodni, bardzo silny i nawet porywisty. Dobra wiadomość, jak słyszeliśmy, jest taka, że po południu prędkość wiatru osłabnie. Temperatura od 4 stopni w Suwałkach i Zamościu, 5 w Warszawie, Łomży, Grudziądzu i Rzeszowie, 6 w Trójmieście, Koninie, Łodzi, Katowicach i Tarnowie, do 7 w Szczecinie i w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Szóstoklasiści już pewnie wstają. Trzymamy kciuki. Powodzenia na dzisiejszym egzaminie. Za 26,5 minuty będzie siódma. O co chodzi z nowinką techniczną? Pan Marcin napisał, nie wiem o co chodzi. A jeśli chodzi o możliwości techniczne, ale na wszelki wypadek ewakuowałem moje zwierzaki do innego pomieszczenia. Wszystko... Nie, proszę nie ewakuować. Wszystko będzie dobrze i wszystko się wyjaśni za 4 minuty. Lying in the park on a beautiful day Sunshine in the grass and the children play Sirens passing, fire engine red Someone's house is burning down on a day like this The evening comes and we're hanging out On the front step and the car goes by with the window Stop trying. Drogi dobrodnicy, chciałbym a propos tego słuchacza, który mówił, że tam widział te bociany. Ja obserwuję loty ptaków i zauważyłem dzisiaj, że gęsi zasuwały na południe. Także nie wiem, co z tą zimą może być. Wie pan? No właśnie wiem, że nie wiadomo, co z tym wszystkim może być, ale musimy być czujni. I to jest najważniejsze. Dziękujemy za życzenia. Dzień dobry oczywiście z życzeniami do trójki, żeby trójka była zdrowa, szczęśliwa i bogata. Jeszcze raz dziękujemy. Tak przy okazji zupełnie. Wszystkiego najlepszego. No ale za 28 dni to ja bym prosił o rewans. Też 53 lata. Zanotowałem. Będziemy się rewanżowali za 28 dni. Zapraszamy do trójki. Jak Państwo wiedzą, Trójka obchodzi dziś swoje urodziny, 53. Z tej okazji mamy dla naszych słuchaczy mały prezent. Drobny, ale mam nadzieję, że Państwa ucieszy. Na razie będzie on dostępny tylko w samochodowych radiodbiornikach, ale już niebawem ten projekt będzie rozszerzony. To Trójka Osobista, tak się to nazywa. Trójka Osobista. Na czym będzie polegało to przedsięwzięcie? O tym dyrektor programu trzeciego, Magda Jeton. Ja nigdy nie sądziłam, że dożyję takich czasów, to po prostu mi się w głowie nie mieści, że są takie możliwości techniczne. Bardzo się cieszę, że możemy Państwu zaproponować takie indywidualne słuchanie, że będzie można sobie wybrać nie tylko redaktora prowadzącego, ale nawet gościa. Polityka To z jednej strony jest no, fantastyczne i dla słuchaczy chyba przede wszystkim, z drugiej strony to się wiąże no, z mojego punktu widzenia z dużo większą odpowiedzialnością, bo trzeba będzie tak to zaprogramować, żeby jednak nie dopuścić do jakiegoś zbyt dużego zamieszania prowadzamy dodatkową usługę. Marcin Zaborski, autor Salonu Politycznego Trójki i Pulsu Trójki. Polegającą na tym, że jeśli któremuś z naszych słuchaczy nie będzie podobał się gość, z którym akurat rozmawiamy w studiu, no wystarczy wcisnąć przycisk spryskiwacza. W samochodzie, żeby zmienić gościa na zupełnie innego. No, na przykład z Ryszarda Kalisza na Magdalenę Ogórek. Z Magdaleny Ogórek na Joachima Brudzińskiego, z Joachima Brudzińskiego na Pawła i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście jest tu pewne niebezpieczeństwo, bo podejrzewam, że to będzie wstęp do zupełnie innej, nowej usługi polegającej na tym, że będzie też można zmienić prowadzącego audycję. Tak, jeżeli mamy ulubionego prowadzącego. Artur Jóźwik, koordynator projektu Trójka Osobista. Bardziej lubimy pana Iksińskiego od pana y -owskiego. Wtedy będziemy mogli sobie przełączyć prowadzącego i posłuchać jego głosu. Aby wybrać redaktora Mana, wciśnij jeden. Zobaczmy, co nam kolega myśli teraz. E, patrzę, patrzę, patrzę. No będzie trudno dykcyjnie, ale walczymy. W Czeremsze, przepraszam <śmiech> bardzo Czeremsze, bo jest łatwa. Aby wybrać redaktora Łukawskiego, wciśnij dwa. Będzie trudne dykcyjnie. W Czeremsze, Porzodze, Zakrzaczach, Dworzysku i Krzywaszach dziewięć stopni. Aby wybrać redaktora Hankę, wciśnij trzy. O, no, teraz gorzej. Mówiłem trzy. W Chojmontowiźnie, Miętnicy, ale chyba Niżnej, Piszczadce, Rogoźnie i Ożytu. stopni 10. Uff. Od 1 kwietnia będziemy mieli taką możliwość dzięki cyfrowemu radiu i możliwościom technicznym, że w momencie kiedy nadawany jest dowolny utwór muzyczny, po przyciśnięciu skonfigurowanego przycisku na odbiorniku radiowym, będziemy mogli wybrać sobie utwór bez wokalu. I wtedy pośpiewać sobie tak, jak to robi artysta. Radia cyfrowe mają wbudowane w sobie tę pamięć taką tymczasową, i będziemy mogli odsłuchany program już, będziemy mogli sobie właśnie cofnąć, wyciąć to, co nam się nie podoba i posłuchać tak, jak chcemy. I do tego będzie służył przycisk Przycisk światła awaryjnych. Moim ulubionym przyciskiem w samochodzie jest przycisk zwiększania. Temperatury. I jeśli słuchacze będą mieli ochotę posłuchać sportu, to mogą sobie taki przycisk wcisnąć albo wycisnąć. No i wtedy ja coś tam będę próbowała powiedzieć z dziedziny sportu. Jechałem. Kalinka wachowska żarta, walka na boisku, emocje dosłownie do ostatniej sekundy, a do awansu zabrakuje jednej bramki. Ten system będzie już działał od razu, czy będzie trzeba go trochę dopracować? No na pewno pierwsze uruchomienie będzie trochę uruchomieniem testowym, więc na pewno będą uaktualnienia oprogramowania, więc wtedy będzie trzeba zjechać na pobocze, wyłączyć samochód, wyjąć kluczyk ze stacyjki, włączyć go z powrotem, uruchomić radio, wtedy czytają się nowe ustawienia i, i funkcjonalność programu. Jestem pewna, że to się Państwu spodoba, bo będzie można dużo więcej usłyszeć i sprawić sobie większą przyjemność, no i też się różnych rzeczy nowych nauczyć zgodnie z życzeniami, z zapotrzebowaniami. I mam nadzieję, że to się uda i że państwo polubią te opcje. Życzymy państwu miłego testowania, oprogramowania i dobrej zabawy. Proszę pamiętać, że musimy zresetować system, czyli gdzieś tam, czy proszę się przytrzymać na chwilę, e, wyłączyć samochód i włączyć go ponownie, to się wtedy uruchomi. Anna Rokicińska badała ten nowy projekt, trójka osobista i to jest ten moment, w którym zaczynamy. To jest inauguracja, tak więc miłej zabawy. Proszę sobie spróbować, jak to działa, a my trzymamy kciuki, żeby się udało. Zamieszania było... From the back For. Ale się testujemy Ktoś się bawi guzikami za bardzo Z tego co widzę to pan w zielonym suwie Proszę, proszę nie przyciskać tego co pan nacisnął przed chwilą, dobrze? A, chyba wróciła piosenka Aha, pan dalej się bawi Pan w zielonym, proszę Człowiek odkrył. Tego, tego jeszcze nie testujemy, drogi panie. Tego niech pan nie naciska na razie. 27 lat, 27 lat. Jedyne co wiem, że nie wiem, jak to pchnie wszystko, cały czas. Cały czas zawsze się zmieniają. A little bit faded, a little bit shaded. Nie mogę stopać, and I won't be perswaded to work. Znowu to samo Prosiłem, żeby nie Nie, uparty From the Sky, Kalexico. Czyli nasza piosenka dnia, całkiem niedawna. Dziękuję panu Wojciechowi za pomoc. Ktoś znowu nacisnął. Czy to znowu ten pan z zielonego? Chłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze. Tomek z Krakowa z Zielonego Suwa. Ja tylko chciałbym redaktorowi prowadzącemu zwrócić uwagę, że to jest zielony, ale ciemny zielony. A, ciemny zielony, dobrze. Ciemno jest jeszcze troszkę, więc tak nie dojrzałem, choć też ktoś mi zwrócił uwagę, że to bardziej taki agrestowy. Nie do tego pana, który mówił, że chyba zimy w tym roku nie będzie. No właśnie jadę do pracy i zastanawiam się, że chyba na święta i wielkanocną lepiej bałwana, bo u nas już napadało i ciągle pada tyle śniegu, że chyba trzeba będzie znowu zmienić opony na zimowe. Okolica Opoczna, Centralna Polska. 2, i 7 trójek, dziękujemy za sygnał i czekamy na sygnały, jak działa ten nowy system, bo bardzo, ale to bardzo jesteśmy tym zainteresowani, czy działa tak, jak Państwo chcieli, czy nie. Ktoś napisał, że chciał Helen, a tu ciągle nic. Użyty frak Dziura wypłaść Znoszony but Zapomniany szal czym się w kąt Nie modby już Każda rzecz O czymś i Postawiona Jeszcze chcę Modna być Zanim cicho skona. delikatnie naciskać, czy wolno mówić. Jedno i drugie. Wtedy powinno zadziałać. Wiesz co, zresetowałem auto, ale mam problem, bo mi zniknęła dzisiejsza audycja pojawiła się piątkowa. I nie wiem teraz co mam robić. Proszę posłuchać. Słuchacz odkrył co? Wszystkiego najlepszego w ten wieczny dzień i wasze urodziny. Taka a propos odkryłem nowe funkcje. Na wstecznym przewija do tyłu, a jak się włączy autoklimatyzację, to Andrus śpiewa. Pozdrowienia serdeczne z Trasy Lublin-Warszawa. No, bardzo dziękujemy. Jeśli chce pan wrócić z piątkowej do dzisiejszej audycji, troszkę na wstecznym trzeba pojeździć. No, ale pan cię nie usłyszał, bo teraz słysza, słyszy piątkową audycję. to Do kogo to powiedziałeś? A Widzisz, to ja wyślę list do pana Wojtka, żeby powiedział. Znaczy wiemy, że są pewne trudności, bo na przykład jeśli są dwa samochody tej samej marki obok siebie na światłach, tak, tak, można, można zmienić tak, komuś. tak, tak no, no, Prosimy o wyrozumiałość, bo to jednak jest faza no, testów. Tak wszystko się będzie naprawdę, no, musi się dotrzeć, tak, do powiedzmy. Tak, tak, to tak. By, no, taki nasz mały egzamin, dzisiaj zresztą o egzaminie też i zdecydowanie innym i, i bardzo ważnym również piszą gazety, Gazeta Wyborcza. Sprawdzian szóstoklasisty pisze dziś niemal 350 tysięcy uczniów z całej Polski. To pierwszy rocznik, który uczy się według nowej podstawy programowej i dlatego też będzie inny niż w poprzednich latach. Stres jednak wyzwala ten sam. Sprawdzian szóstoklasisty rozpocznie się punktualnie o dziewiątej i choć 1 kwietnia wypada prima aprilis, dla uczniów to nie będą żadnych. Najpierw przez 80 minut rozwiązywać będą test z języka polskiego i matematyki, z elementami wiedzy przyrodniczej czy historycznej. Później, po przerwie, dostaną 45 minut na zadania z języka obcego. Do wyboru jest aż sze... sze, sze. Nie, ktoś się bawi znowu tym systemem, a... Nie ja da wiem, się kto zmienić się bawi, gazet. Bo to jest ten pan z zielonego albo agrestowego suwa yy, i on cały czas się bawi. Odkrył jedną funkcję, zmieniał piosenkę w trakcie, a tak się nie bawimy. Znaczy Gazet a... pan nie zmieni, tak a, no, no i nie można iść dalej, no. Dobrze, musimy zresetować system. Chyba tak. W takiej formule sprawdzianu dotąd nie przeprowadzano. Starsze dzieci przez godzinę rozwiązywały arkusz z wiedzy ogólnej. Wątpliwości budzą, budzi nie tylko przebieg egzaminu, ale również jego termin. Przed końcem 2014 roku pod petycją w sprawie jego zmiany podpisało się prawie 4 tysiące nauczycieli. Skarżyli się między innymi na to, że sprawdzian odbywa się 3 miesiące przed zakończeniem roku szkolnego, co znacznie utrudnia pracę z uczniami, zarówno jeśli chodzi o wyrobienie się z planowanym materiałem, jak i z motywowaniem uczniów do nauki już po sprawdzianie. E, więcej na ten temat dziś w gazetach, między innymi w Gazecie Wyborczej. Y, to sprawdzian przed... Y, no... Nie przed, tylko, e, jak tak mówię, przed gimnazjum. Dobrze. Natomiast e, też o gim, ale busach, pisze dziennik Gazeta Prawna. mieszkańcy małych wsi narzekają na brak komunikacji publicznej i chcą jeździć szkolnymi autobusami wspólnie z uczniami. Samorządom pomysł się podoba, ale nie, mówią Ministerstwo Edukacji Narodowej i Regionalne Izby Obrachunkowe, pisze dziennik. Zasłaniają się bezpieczeństwem uczniów i wolą, aby gimbusy woziły powietrze niż dorosłych. E, czytamy e, w dzienniku. E, między innymi opinia jeszcze prawnika Maciej Wroński, prawnik, ekspert do w ruchu Drogowego ze Partnerstwa na rzecz Bezpieczeństwa Drogowego, mówi, takie rozwiązanie nie może się też sprowadzać do tego, że dzieci będą jechały do szkoły okrężną drogą, bo po drodze trzeba jeszcze pozbierać klientów. Wątpliwości jest sporo, ale pomysł być może jakiś kompromis swój znajdzie, żeby pogodzić wszystkich. Uczniowie z dorosłymi w jednym autokarze. To dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wczoraj NIK zmiażdżyła system wyborczy liczenia głosów, ale nie tylko o tym raporcie NIK dziś w gazetach. Trybuna pisze, służba celna nie jest w stanie nielegal Urządzeniu, urządzaniu oraz reklamowaniu zakładów wzajemnych przez firmy bukmacherskie, których siedziby znajdują się poza granicami Polski. Brak skutecznych form ścigania nielegalnie działających firm bukmacherskich sprawia, że ich liczba wzrosła prawie dwukrotnie. Tak donosi Najwyższa Izba Kontroli i tak ocenia skuteczność ścigania, w zasadzie nieskuteczność nielegalnej bukmacherki. To w Trybunie w Gazecie Polskiej Codziennie znajdą Państwo dziś o ciekawym sondażu. Reuters wspólnie z Instytutem Ipsos, Grupa Badawcza Ipsos zapytały republikanów o zagrożenia dla USA. Co trzeci zdeklarowany Republikanin uważa, że prezydent Barack Obama stanowi realne zagrożenie dla kraju, dopiero zanim pracuje się prezydent Rosji Władimir Putin oraz przywódcy Syrii, Korei Północnej i Iranu. Ciekawe wyniki więcej na ten temat w Gazecie Polskiej codziennie. No i jeszcze Rzeczpospolita tutaj m.in. o tym, że nadzór bankowy śle listy w sprawie dywidendy. Banki z dużym udziałem kredytów walutowych muszą wstrzymać wypłaty, wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy. Tak m.in. stało się już M-Banku, który dostał taki list i wstrzymał Zebranie, walne zebranie. Takie listy mają trafić też do Milenium, BP oraz BZWBK. Wylicza dziś Rzeczpospolita. No i będą wypłaty, ale niższe prawdopodobnie, bo to na razie jeszcze ze znakiem zapytania w związku z zamieszaniem z kredytami frankowymi. To dziś w Rzeczpospolitej. Szukamy tych informacji prymapylisowych. W zasadzie to też brzmi niewiarygodnie, ale może to jest coś w tym. Rzeczpospolita na stronie sportowej pisze o dopingu ukrytym w ramię. Niewidoczne, niesłyszalne silniczki są poważnym zagrożeniem dla profesjonalnego peletonu. Jednak jak jak na razie nikogo nie przyłapano na nielegalnym procederze. Chodzi o to, że w ramię ukryty jest silnik, który pomaga i jakby wspomaga pedałowanie. Dzięki mhm. temu rower idzie szybciej. No a zawodnik mhm. ma taki doping mechaniczny, a nie farmakologiczny. Albo jedno i drugie. No to już najgorzej. Ale czy to prawda, czy nie? Hm. Pewnie jutro się przekonamy. Mam wrażenie, że to może być prawda. Mhm. Coś ci bzyczy w butach. <laughs> nie, to nie silniczki, ale słyszałem... Ty ci... szybko chodzisz od rana. <coughs> Nawet troszkę staram się biegać. No tak. Bo lubię. Yy, ale jestem ja nie biegam, że to bo nie lubię. Ta, ja mówię. Yy, myślę, że to może być prawda ten silniczek. No dobrze, się... ja mówię, że to nieprawda. To znaczy, zobaczymy, że to Jeśli miało być celowe o nasz, wprowadzenie w błąd. Nasz nowy system do testowania, który próbujemy wdrożyć i widzę z listów od państwa, że działa i bardzo dobrze w niektórych samochodach działa, ale ktoś napisał, pan Wojciech, że jedzie do pracy autobusem i nagle ostre hamowanie. Przed nami yy, ktoś właśnie resetował system, włączył i wyłączył silnik. I chyba zaczęło działać, bo pojechał pan dalej. Bardzo dobrze. To gratulujemy. Tylko, że prosiliśmy, żeby zjechać trochę na pobocze. Wtedy będzie bezpieczniej. Wtedy proszę sobie zres zreserto... Jak to się mówi? No i dużo śpiewających dzisiaj będzie też. Bo jak wybiorą system taśmę profesjonalną, to dopiero się będzie działo. A właśnie, bo można sobie też wybrać taką opcję, że państwo naciskają guziczek i wtedy jest tylko sama melodia i można sobie śpiewać w samochodzie. I to jest plus.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 Chcemy uczestniczyć w uzdrawianiu strefy euro. Chcemy do niej wejść. Niedaleka przyszłość. Polska po wprowadzeniu euro. Bank przeliczył nasz kredyt hipoteczny na euro. Ile wyszło? tego nigdy nie spłacimy. Rozumiesz? Nigdy. Tak dla Unii Europejskiej, ale nie dla euro. Do czasu, gdy w Polsce zaczniemy zarabiać tak, jak na zachodzie Europy. 10 maja przy urnach wyborczych zdecydujemy, czy chcemy rozwoju z polskim złotym, czy biedy z walutą euro. Bo o tym także rozstrzygną te wybory. Andrzej Duda. Bo przyszłość ma na imię Polska. Materiał sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. Ogłoszenie wyborcze. program Trzeci Polski